Minęła 16 tu program pierwszy Polskiego Radia Zapraszamy na Aktualności 1 Marzena Godon i Andrzej Gocjan Stany Zjednoczone mogą kontrolować cieśniny Ormus Razem z Iranem, propozycja Donalda Trumpa Będą kolejne miliardy euro dla Polski. W przyszłym tygodniu Bruksela ma zatwierdzić następny polski wniosek z KPO. Radiowa Jedynka świętuje setne urodziny. Z tej okazji satyryk Andrzej Rysuje przygotował serię zabawnych ilustracji. Możemy kontrolować cieśninę Ormus razem z Iranem, zapowiada prezydent USA. Donald Trump mówił w telewizji ABC, że to sposób na zabezpieczenie cieśninę. Waszyngton utrzyma obecność wojskową na Bliskim Wschodzie i gotowość do reakcji w razie złamania zawieszenia broni przez Iran, podkreśla sekretarz obrony USA Pete Hexet. Zostaniemy tam, nigdzie się nie ruszymy. Dopilnujemy, żeby Iran zastosował się do tego zawieszenia broni, a potem w końcu, żeby zasiadł do stołu negocjacyjnego, i zawarł umowę. Zatem pozostaniemy na miejscu, będziemy, będziemy gotowi i czujni. Tymczasem przedstawiciel władz Iranu poinformował w rozmowie z agencją Reutera, że otwarcie cieśniny Ormus jest możliwe w czwartek lub piątek. Strona irańska podkreśliła, że ruch statków w cieśninie będzie musiał być uzgadniany z siłami zbrojnymi Iranu. Ograniczone wznowienie żeglugi powinno być możliwe jeszcze przed spotkaniem przedstawicieli USA i Iranu planowanym na piątek w stolicy Pakistanu. Prezydent USA Donald Trump zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus. W przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma wstępnie zatwierdzić kolejny wniosek z Krajowego Planu Odbudowy, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Chodzi o czwartą transzę pieniędzy dla Polski w wysokości ponad 7 miliardów euro, czyli około 29 miliardów złotych. Wniosek o wypłatę Warszawa wysłała do Brukseli pod koniec grudnia ubiegłego roku, ale po drodze pojawiły się problemy z reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Większe uprawnienia PIT to był jeden z kamieni milowych, czyli kluczowych warunków wypłaty po wstrzymaniu pracy nad reformą pojawiła się groźba utraty części pieniędzy. Negocjacje z komisją były trudne, ale zakończyły się pomyślnie i eksperci komisji uznali, że nowa ustawa OPIP spełnia wymogi KPO, a w ubiegłym tygodniu podpisał ją prezydent. Komisja Europejska czekała już tylko na ten podpis, by móc uruchomić wewnętrzne procedury akceptacji polskiego wniosku. Jak ustaliła, mają się one zakończyć w przyszłym tygodniu. Kiedy dokładnie? To wszystko zależy od tempa konsultacji w komisji. Jej pozytywna opinia później ma trafić do przedstawicieli państw członkowskich do zatwierdzenia. Według unijnych dyplomatów, z którymi rozmawiałam, bardzo możliwe, że pieniądze Polska dostanie w przyszłym miesiącu. Beata Płomecka Polskie Radio Bruksela.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 Na Podlasiu zdarzenie pociągu towarowego z ciągnikiem rolniczym w miejscowości Pod Poddubówek. Na szczęście nikomu nic się nie stało, mówi podkomisarz Karol Górski z Suwalskiej Policji. Pociąg towarowy przewożący kruszywo, który jechał od Olecka w stronę Suwałk, uderzył w przejeżdżający po niestrzeżonym przejeździe ciągnik rolniczy z przyczepą. Maszynista i kierujący ciągnikiem byli trzeźwi, a ruch kolejowy i samochodowy został wstrzymany. Chodzi o trasę Suwałki-Olecko. Jeżdżą tamtędy wyłącznie pociągi towarowe.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 to obowiązek, że siedzę w tym samochodzie, jaka to jest przestrzeń. Pierwsze, billboard wisi już na budynku Polskiego Radia w Warszawie. Na rysunku jest samochód nauki jazdy, tak zwana Elka. Kursant pyta instruktora, od czego zacząć. Pada odpowiedź: od wrzucenia jedynki. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Informacje sportowe Sylwia Urban wieczorem czekają nas kolejne emocje związane z piłkarską Ligą Mistrzów. O 21.00 rozpoczną się dwa kolejne. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe. Paris Saint-Germain zagra z Liverpoolem i Barcelona podejmie Atletico Madryt. Przypomnę, że wczoraj Real Madryt przegrał z Bayernem Monachium 1-2 i Sporting Lizbona uległ Arsenalowi Londyn 0-1. W lidze mistrzów zagrają dziś także piłkarze ręczni Industrii Kielce w rewanżowym meczu jednej ósmej finału podejmą Pik Seget. Przed tygodniem na Węgrzech Industria przegrała 23 do 26, ale Arkadiusz Moryto wierzy, że przy własnej publiczności uda im się odrobić straty i awansować do ćwierć finału. Jestem tego pewien, że będzie kocioł i to już będzie duży, duży atut z naszej strony. Na pewno większa intensywność. Myślę, że intensywność, jeszcze raz intensywność i bieganie do przodu, bo tego brakowało. Graliśmy troszkę zachowawczo i za mało troszkę podejmowaliśmy ryzyka w grze do przodu. Było tych parę sytuacji sam na sam przestrzelonych, więc zredukujmy to do minimum i, i też na pewno wynik będzie lepszy niż na wyjeździe. Początek meczu o 18.45. Tymczasem o 18.00 trzecioligowy Zawisza Bydgoszczy zmierzy się z ekstraklasowym górnikiem Zabrze o awans do finału piłkarskiego Pucharu Polski. Trener bydgoszczan Adrian Stawski nie ukrywa, że Zawisza walczy o marzenia. Marzenie na pewno jest, bo to jest wielkie święto piłkarskie. Ja się bardzo cieszę, że jesteśmy w czwórce najlepszych drużyn, także brawo jeszcze raz dla naszej drużyny. Z kolei Michał Gaszparik, trener górnika, wie, że jego zespół musi dać z siebie wszystko, aby znaleźć się w finale. Potrzebujemy tam na 120% świcko za siebie dać, pokazać tę kwalifikację. I potrzebujemy też, no, mi, szczęśliwą rękę na to wejściu o 11. Dodam, że jutro w drugim półfinale Raków Częstochowa zagra u siebie z GKSM a Finał odbędzie się 2 maja na stadionie narodowym w Warszawie. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek Kolagan Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Pogoda. Poza zachodem kraju możliwy przelotny deszcz w rejonach podgórskich, deszcz ze śniegiem i śnieg. A temperatura od zera na podchalu, około 6 stopni nad morzem, 8 na wschodzie do 11 w Lubuskiem. Porewisty wiatr na przeważającym obszarze kraju. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1010 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.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 Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w jedynce z udziałem naszych publicystów. Agata Kowalska, Agata Kądzińska, Sylwia Białek, Grzegorz Osiecki, Karol Surówka i Jacek Czarnecki. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radio. 13 minut po godzinie 16. Karolina Rożej. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy popołudniówkę. Ekspres Jedynki zapowiadanego przez Donalda Trumpa końca świata jednak nie będzie, przynajmniej na razie. Uważam, że nieprzewidywalny jest dalszy ciąg tych działań. Donald Trump nie dowiózł, nie spełnił swoich nawet tych mglistych zapowiedzi dotyczących tego konfliktu. Nikt nie widzi powodu, aby umierać za Stany Zjednoczone. Ceny ropy naftowej spadły o kilkanaście procent. Bo jest porozumienie na Bliskim Wschodzie, pytanie, co dalej, jak długo potrwa, kto jest największym przegranym, a kto największym wygranym tego konfliktu, no i dlaczego oczy całego świata powinny być teraz skierowane na Liban. O tym będzie Będziemy mówić już za chwilę w Ekspresie 1, ale będziemy rozmawiać także o tym, czy edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, bo taka decyzja ma zapaść już niebawem, a jeśli będzie obowiązkowa, to czy z edukacją seksualną, czy bez. Przydatne są właśnie takie tematy na przykład e, psychiczne dzieci, a nieprzydatne, że rozmawiamy o piramidzie żywienia przez to, że po prostu no, my się już tego uczyliśmy od dziecka i powinniśmy to już wtedy wiedzieć. 22 139, 2202 to jest telefon do nas, y, dla państwa właśnie z pytaniem, czy edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowa, czy jednak nadal dobrowolna. O najnowszym raporcie dotyczącym czytelnictwa w Polsce też będziemy mówić, bo jest kilka zaskakujących, ale dobrych wniosków. To jest Ekspres 1. Kramy. Tylko przypomnę, co wczoraj prezydent Donald Trump pisał w serwisie True Social, cała cywilizacja zginie dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby to się stało, ale prawdopodobnie się stanie. Na razie jednak końca świata nie będzie. Odroczone zostało przynajmniej dwa tygodnie, bo dwa tygodnie ma trwać zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Ale przed chwilą zadałam też pytanie, dlaczego oczy całego świata powinny być właśnie teraz skierowane na Liban. No to mam nadzieję, że właśnie na to pytanie odpowiemy teraz w Ekspresie 1 Z nami Milena Rashid-Szehab, korespondentka w Libanie. Dzień dobry, witamy w Ekspresie 1. Dzień dobry. Jak wygląda teraz sytuacja w Libanie po ogłoszeniu tego zawieszenia broni dwutygodniowego? Jak się to komentuje? No bo zdaje się, że Izrael nadal swoje działania w Libanie nadal prowadzi. Tak, w Libanie nie ma zawieszenia broni. Cztery godziny po tym, jak zostało ogłoszone zawieszenie broni z Iranem, Premier Netanyahu ogłosił, że ono nie obowiązuje w Libanie, armia da powiedziała, że dalej będzie atakować i rzeczywiście rano były te ataki, natomiast to co najgorsze wydarzyło się dosłownie godzinę, dwie godziny temu, w ciągu dziesięciu minut ponad 100 ataków na cele w całym Libanie, głównie w Bejrucie, dziesiątki, przynajmniej dziesiątki zabitych, setki rannych. Tych, tych ofiar może być więcej, bo, bo te ataki były na gęsto zaludnione dzielnice w całym Bejrucie. A wiele Izraela, osób jest wciąż. Topofyzuje. Tak, ataki Izraela. Mm. Tak, tak, tak. Są to ataki Izraela. Zapowiedziane przy, przy ataki Izraela to są ataki, które mają być skierowane w kierunku bojowników Hezbollahu, Natomiast no, wygląda na to, że, że raczej demokratycznie wszystkich, wszystkich dotykają, dlatego że to były ataki na cele, w gestu, cele cywilne w gęsto zaludnionych częściach miasta, także tych, które dotąd nie były celami ataków, w których mieszkańcy mieli prawo czuć się Względnie bezpiecznie. A jak się komentuje to, co się wydarzyło w nocy? Czy w jakikolwiek sposób patrzy się z nadzieją na najbliższe tygodnie? Raczej tutaj nadziei nie ma, dlatego że te ataki, które, z którymi teraz mamy do czynienia, to są największe ataki na Bejrut od początku wojny. Premier naławsalam Salam nazwał je wprost masakrą Izraela. Oskarżył Izraela, Izrael o to, że nie dotrzymuje tych warunków zawieszenia broni. Zwłaszcza, że Hezbollah takich warunków dotrzymał. On przestał atakować południowy, północny Izrael i, i żołnierzy na południu Libanu. Być może setki ofiar w Libanie, tak powiedziała Milena Rashid, Szehab, korespondentka prosto w Libanie, prosto z Bejrutu. Właśnie bardzo dziękuję za ten komentarz na gorąco. Będziemy oczywiście śledzić te sytuacje w Libanie przede wszystkim. Natomiast w studiu jest Michał Strzelkowski. Witaj, Michale. Dzień dobry. No właśnie, czy my w ogóle możemy mówić o jakimkolwiek porozumieniu, skoro dokonuje się masakra w Libanie na ludności cywilnej także? Tak, to co, to co powiedziałaś, to jest bardzo ważne, że oczy powinny być teraz świata skupione na Libanie, dlatego że jednym z warunków tego rozejmu i to właściwie obie strony potwierdziły, jest wstrzymanie walk na wszystkich frontach tej wojny. A Liban był jednym z frontów tej wojny, ponieważ... Tylko, jest właśnie jeszcze trzecia strona, czyli Izrael, który się na to nie zgadza. No właśnie, bo Hezbollah, szyicka organizacja libańska, to też ważne, co powiedziała Milena, że te ataki są prowadzone w całym Bejrucie, bo Bejrut jest tak no, podzielony w tym sensie, że w jednych dzielnicach mieszkają szyici, w innych dzielnicach sunnici, w innych chrześcijanie, w innych mieszkają szyici, którzy są zwolennikami w mhm. jeszcze innych szyici, którzy nie są zwolennikami Hezbollahu i, I, I do tej pory jedną masakrę Bejrut już pamięta. Tak, ale do tej pory najczęściej czystka. Izrael uderzał w te dzielnice, które są zamieszkane przez szyitów wspierających Hezbollah, czyli tam gdzie Hezbollah jest obecny, jak na przykład dzielnica Dahije na południu Bejrutu, to są na przykład okolice lotniska międzynarodowego w Bejrucie. A kiedy są uderzenia w cały Bejrut, to są to uderzenia we wszystkie grupy, które religijne czy etniczne, które mieszkają w, w Libanie, więc to jest zupełnie innego rodzaju wydarzenie niż chcę powiedzieć w cudzysłowie to, oczywiście tylko bombardowanie jednej czy dwóch dzielnic Bejrutu. Więc dlatego to Milena tak podkreślała, że te ataki są w całym w całym Bejrucie i one są tak duże i szeroko zakrojone. To Kilka jaki godzin... w tym cel ma Izrael? No to jest bardzo, to dobre, obie... bardzo dobre grupy. pytanie, dlatego że według Iranu to porozumienie yy, o rozejmie zawiera także punkt yy, mówiący o tym, że właśnie ustają walki w Libanie i według Iranu, według Iranu podkreślam, Hezbollah ma od kilku godzin izraelskich wojsk w południowym Libanie nie atakować, a Izrael swoje ataki prowadzi, więc jedna teoria jest taka, że Izrael być może chce wykorzystać ostatnie te godziny, zanim jeszcze ten rozejm tak w pełni yy, na stanie, zanim, zanim Amerykanie to wymuszą na Izraelu jeszcze uderzyć w jak najwięcej celów Hezbollahu. Czy... A może wcale nie chce tego porozumienia respektować. Albo wcale respektować. nie chce tego porozumienia respektować, to jest druga kwestia, bo też wypowiadał się Benjamin Netanyahu, że, czyli premier Izraela, że według Izraela w tym porozumieniu rozejmie, nie ma zapisu o tym, że, że walki w, w Libanie mają y, y, y, y, ustać, bo to jest tylko rozejm dotyczący tego, co się dzieje na linii Izraeli, stany Zjednoczone, a Iran. Więc... I tego tu, tutaj poruszasz kluczową kwestię, bo tak naprawdę my, jako opinia publiczna, nie będąca stroną tego konfliktu. Nie mamy zielonego pojęcia, co jest w tym porozumieniu. Wiemy tylko tyle, co powiedział, co powiedziała strona amerykańska, co mówi strona izraelska i co mówi strona Irańska. i czasami to są, jak rozumiem, wizje porozumienia sprzeczne. Dokładnie tak. To właśnie dobrym przykładem tego jest sprawa Libanu, gdzie Iran twierdzi, że kwestii Libanu jest w tym porozumieniu, Izrael twierdzi, że kwestii Libanu w nim nie ma, a Amerykanie akurat na ten temat się w ogóle nie wypowiadają. Na przykład to, czy zawiera y, to porozumienie zobowiązanie Iranu do tego, że absolutnie w żaden sposób nie będzie jądrowych projektów Iran rozwijał, czy tylko jest tam zapis o tym, że nie będzie to wojskowe, nie będą to wojskowe projekty nuklearne. Iran z kolei twierdzi, że ma pełną zgodę na to, żeby wzbogacać dalej Ury. Tak, tylko do pewnego poziomu tego, który gwarantuje wykorzystanie, jest potrzebny do wykorzystania cywilnego, ale nie powyżej tego poziomu. No Amerykanie twierdzą, że w ogóle nie będzie Iranu, Uranu wzbogacał. Jeśli będzie potrzebował, to go dostanie na przykład z zewnątrz, kupi na rynku międzynarodowym. Więc tam jest bardzo wiele różnych takich punktów spornych, ale ważne jest to, że chyba co do dwóch rzeczy się strony zgadzają, że po pierwsze mają na dwa tygodnie ustać walki, ta wymiana ciosów i ma dojść do otwarcia ciśniny Ormus. Zresztą sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Pete Hexew, na konferencji prasowej w Pentagonie, mniej więcej półtorej godziny temu, też podkreślał te dwa konkretne punkty tego porozumienia. Gdyby Iran odrzucił nasze warunki, to kolejnymi celami byłyby irańskie elektrownie i mosty oraz każda infrastruktura energetyczna w tym kraju. Iran nie byłby w stanie obronić tych celów, nie byłby też w stanie odbudować tego w realnym czasie. Zabrałoby to dziesięciolecia. Byliśmy gotowi do ataku, do ataku nie do odparcia. Prezydent Donald Trump miał możliwość zgniecenia irańskiej gospodarki w zaledwie kilka minut. Jednak wybrał litość. Mówił powiedział Pete Heksef, jednocześnie dodając, że bez wątpienia te wojnę, to porozumienie pokazuje, wygrały Stany Zjednoczone. Iran jest innego zdania, a Basarak, szef dyplomacji irańskiej, twierdzi, że to Iran wygrał, bo Amerykanie swojego celu nie osiągnęli, nie obalili reżimu, nie, e, nie zniszczyli Iranu, Iran przetrwał ustał, Amerykanie Mało mówią... tego, Michał, mówi się, że po tym konflikcie reżim w Iranie się jeszcze bardziej umocnił. I niektórzy mówią nawet jeszcze bardziej dosadnie, że Iran dla Donalda Trumpa może być takim drugim Wietnamem czyli po prostu jedną wielką porażką. Hmm, może być z tym, że to widmo się na razie oddala w tym sensie, że jednak w yy, Wietnamie Amerykanie ogrzęźli na lata, bo byli tam obecni lądowo. Natomiast w Iranie tu istniały te obawy, że jeśli się zdecydują na jakąś operację lądową, to tak to się może właśnie skończyć. Kilkuletnią wojną z przeciwnikiem, którego Amerykanie najwyraźniej nie docenili, nie do końca rozpoznali, nie do końca zrozumieli, w jaki sposób się ma zamiar ten przeciwnik bronić, yy, w jaki sposób kąsać, w jaki sposób angażować w ten konflikt cały świat. Przecież my płacąc Drogo na stacjach benzynowych też w jakimś sensie byliśmy dotknięci tym konfliktem. Iran no, nie bez powodu wciągał cały świat w ten y, konflikt, właśnie dlatego, żeby ten świat naciskał na Amerykanów i na Izrael, żeby tę wojnę jak najszybciej zakończyli. A jak im szybciej ją zakończą, tym większa szansa, że reżim w Iranie przetrwa. A jeśli ten reżim przetrwa, to ogłosi zwycięstwo. I to się dokładnie dzieje, ale Amerykanie też ogłaszają zwycięstwo, bo twierdzą, że reżim zmienili, bo zabili bardzo wielu przywódców. Na ich miejsce przyszli, co prawda, przedstawiciele tego reżimu, ale inni i bardziej skłonni do negocjowania z Amerykanami. Co się ma teraz przez te dwa tygodnie dziać? Więc z kolei Amerykanie też uważają, że wygrali. Wszyscy uważają, że wygrali. Niektórzy podkreślają, że to być może jest zasługa pakistańczyków i omańczyków, czyli mediatorów w tym konflikcie, którzy tak pokierowali tymi negocjacjami, żeby obie strony miały poczucie, że wygrały i były skłonniejsze do tego, żeby wojnę po prostu zatrzymać, wojnę, za którą płaci cały y, świat. Natomiast J.D. Vance, amerykański wiceprezydent, który jest teraz na Węgrzech, wspiera Wiktora Urbana w kampanii wyborczej tam w niedzielę, będą wybory na Węgrzech, ale pytany był także bardzo często przez dziennikarzy o Iran, częściej niż nawet o Węgry. No i on twierdził, że po prostu yy, no, no jest to zwycięstwo amerykańskie, ale nie ukrywał inaczej niż Heksef, że bardzo, ale bardzo wszystko to jest kruche. Prezydent po prostu postawił Rańczykom ultimatum. Powiedział otwórzcie ciśnienie Ormus i przestańcie brać światową gospodarkę za zakładnika, a wtedy my zgodzimy się na rozejm. I tak się właśnie dogadaliśmy minionej nocy. I Reńczycy zgodzili się otworzyć ciśninę, a my zgodziliśmy się wstrzymać ataki. I nie tylko my się na to zgodziliśmy, ale nasi sojusznicy też. I to jest podstawa tego kruchego rozejmu, który trwa jednak tylko kilkanaście godzin. Ale już wiemy na przykład, że pierwszy od czasu zawarcia tego porozumienia statek przepłynął przez cieśninę Ormus. Oczywiście nie wiemy, czy to jest statek, który od tak mógł przepłynąć, czy musiał zapłacić te słynne 2 miliony dolarów za możliwość przepłynięcia. No tak, niemniej tak się stało. Ta cieśnina nie była szczelnie zamknięta. Część statków przez tę cieśninę przechodziła. Głównie miliony dolarów rozszczelniają cieśninę Ormus, albo, albo na przykład to, że Iran potrzebuje jakichś sojuszników w takim powiedzmy sojuszniku, czy partnerem bardziej są Chiny i Chiny po prostu na Iran nacisnęły i chińskie statki też przez cieślinę przechodziły. Podobno było uzgodnione jakieś hasło, które mieli meldować kapitanowie tych statków przy przechodzeniu przez cieślinę, żeby było wiadomo, że to są te chińskie statki, czy do Chin powiedzmy skierowane, bo to nie zawsze musiały być statki chińskie, ale wiozące coś do Chin. To jest ciekawa sprawa, jakie to hasło musiało być. Natomiast to było kilkadziesiąt statków yy, dziennie, a powinno ich przechodzić kilkaset przez te cieślinę, więc y, oczywiście jeśli zaczną przechodzić statki nieobjęte tymi małymi porównywami, z Iranu z innymi krajami, to to będzie sygnał, że ciśnina się otwiera. Ale też jej pełne otwarcie to nie będzie kwestia godzin, raczej kwestia dni. Tak czy inaczej, już widać na rynkach, że ceny ropy tanieją o kilkanaście procent. Optymizm do tego wystarcza nawet. To, prawda. to, to, to prawda, na optymizm i nadzieje rynki też reagują. A czy ten optymizm, te nadzieje zobaczymy też we własnych portfelach. O tym też będziemy mówić w ekspresie jedynki po godzinie 17. A za ten komentarz pięknie dziękuję. Michał Szokowski. dzięki serdeczne. Dziękuję. Niech się inni wstydzą, stoję Kiedy wokół wszystko niszczy czas Za zakrętem nic nie czeka Ja w zachciał chciał wycieleć To jest radiowa jedynka i popołudniówka. Na zegarach mamy 16.30. Skrót aktualności Andrzej Kocjan. Płonie hala hurtowni spożywczej w miejscowości Łomna pod Czosnowem koło Warszawy. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Nikt nie został ranny. Jedyny rurociąg naftowy do Morza Czerwonego, saudyjski East-West, zaatakowany irańskim dronem trwa ocena na ile poważne są szkody. Rurociąg jest jedynym ujściem dla eksportu saudyjskiej ropy po zablokowaniu przez Iran cieśniny Ormus. W przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma wstępnie zatwierdzić kolejny wniosek z Krajowego Planu Odbudowy, ustaliła korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. To czwarta transza pieniędzy dla Polski w wysokości ponad 7 miliardów euro. Dyrektorka niepublicznego przedszkola w Człuchowie, która miała wyłudzić ponad 200 tysięcy złotych dotacji oświatowej, przyznała się do winy, zwróciła pieniądze do magistratu i chce dobrowolnie poddać się karze, twierdzi prokuratura. a do skarżenia trafił do sądu. Hej na liści z Wieży Mariackiej w Krakowie dostali 8 nowych trąbek. Instrumenty przekazane przez Samorząd Województwa Małopolskiego i Filharmonię Krakowską kosztowały 150 tysięcy złotych. Mają złoty kolor. Po pierwszym odegraniu melodii na nowej trąbce hej na liści nie kryli zadowolenia. Hejnał wygrywany jest 96 razy na dobę, więc trąbki są mocno eksploatowane. Pełne wydania aktualności o 17.00. Ale dla nas oczywiście najważniejszy jest ten jeden raz, punktualnie o godzinie 12 w Radiowej 1 zawsze na żywo z Krakowa. Ekspres 1, 16.32 na zegarach, Agata Kondzińska jest już w studiu. Dzień dobry Agato. Dzień dobry. Mam nadzieję, że wszystkim politycznym laikom wytłumaczysz wraz z gościem, o co chodzi z sędziami Trybunału Konstytucyjnego i czemu... Y, kto kogo zaprasza na... Ślubowanie. ślubowanie i kto kogo będzie ślubował, a kto kogo nie będzie ślubował. I kto komu grozi w tej sytuacji też, a, a bo w ślub... sporo... Jest też mm. groźby, okej. Okay. Mm. To może też porozumienie dwutygodniowe by się przydało. będziesz rozmawiała ze? Wicemarszałkiem Senatu Maciejem Żywno z Polski 2050. Zapraszamy za trzy minuty. To jest ekspres 16.35 na zegarach, czyli już teraz Sagata Kondzińska. Obywateli, którzy w jaki sposób zaryzykowali lub zostali naciągnięci przez regularnych oszustów na kryptowaluty albo na, w innym obszarze te środki zostały przewalutowane na kryptowaluty i zniknęły, a tak za tym też zniknęli przestępcy. I to jest ten moment, w którym naprawdę warto się zastanowić, czy tej ustawy nie, nie przewrócić z powrotem i żeby pan prezydent miał szansę się zrehabilitować, ją podpisując. I to jest ten moment, w którym musimy skończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Gościem był wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, Polska 2020 50 A rozmawiała z naszym gościem Agata Kondzińska. Agato, dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro w popołudniowce oczywiście, a kolejne komentarze polityczne, a może komentarze polityków. Bardziej należy powiedzieć jutro w sygnałach dnia. Wojciech Konieczny, senator Lewicy, Jandrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. To jutro w sygnałach, a to dziś. Ekspres jedenki za 12 minut 17 i Lady Punk już gra. Pole w ekspresie jedenki w popołudniowce na 10 minut przed godziną 17. No, a my po 17 będziemy pytać w ekspresie, co się zdarzy. Edukacją zdrowotną, no bo podobno ma być obowiązkowa od przyszłego roku, no ale pytanie w jakim kształcie, bo być może bez edukacji seksualnej. Porozmawiam o tym z gościem po 17, ale zapytaliśmy też młodych ludzi, co im się podoba w tym przedmiocie, a co niekoniecznie. Uważam, że nie powinna być obowiązkowa. Wypisałam się po około trzech zajęciach, bo nie miało to po prostu sensu dla mnie. Nie było takich tematów, o których już nie wiedziałam wcześniej. No i właśnie więcej takich opinii po godzinie 17 w Popołudniówce, ale będziemy też mówić o najnowszym raporcie Biblioteki Narodowej, To jest taki raport publikowany co roku o czytelnictwie w Polsce. Jest kilka ciekawych wniosków. So I'll break it can Bishop's gate I'm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 autopromocja reklama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 Trasa ekspresowa S2, fragment południowej obwodnicy Warszawy. Korek od węzła Opacz po węzeł Warszawa-Południe dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego oraz kolejny korek od wyjazdu z tunelu autosladowego po Paluch. Ten korek jest dla tych, którzy jadą jezdnią w stronę węzła Konotopa. Autoslada 4 autosladowa obwodnica Krakowa od Balic po węzeł Kraków-Południe. Ruch jest bardzo mocno spowolniony. Autoslada A4, ale na swym dolnośląskim odcinku spowolnienia i korki są od Krajkowa po Bielany Wrocławskie, na jezdni w kierunku stolicy Dolnego Śląska, w kierunku Legnicy, w kierunku Granicy Zachodniej. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Kościan Północ, węzeł Śmigiel Północ, w pobliżu miejscowości Kobelniki na 20 km zdarzyły się auto osobowe i motocykl. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Po pewnym czasie okazało się, że osoba ranna zmarła. Zablokowana pozostaje jezdnie z piątki w kierunku Wrocławia. Raz jeszcze ta sama trasa i prawie, że ten sam odcinek, bo węzeł Kościan południe, węzeł Śmigiel Północ w pobliżu miejscowości Stary Białcz na 22 km doszło do kolizji ciężarówki i dwóch autosobowych. Zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Wrocławia. Droga ekspresowa S6, obwodnica trójmiasta, korki na węźle Kowale oraz na węźle Rusocin, korki we wszystkie strony. Krajowa 7, również korki dla wjeżdżających do Warszawy. W